Afganistan. Amerykanie spalili jednak Koran celowo. Prezydent Afganistanu, Amit Arzaj powołał specjalną komisję śledczą, której zadaniem jest zbadanie okoliczności spalenia Koranu na terenie lotniczej bazy Bagram. Komisja opublikowała już wstępne wnioski. Jak donosi serwis MigNews, News, członek komisji mowy Halidat powiedział Podejrzewamy, że żołnierze spalili Koran celowo. Gdyby został spalony jeden lub dwa egzemplarze, mogłoby być inaczej. Ale Amerykanie spalili setki książek religijnych. Musieli wiedzieć, co robią. Aż trudno nam w to uwierzyć. W wyniku protestów, które wybuchły w Afganistanie po wiadomości o spaleniu Koranu, zginęło 30 Afgańczyków i 6 amerykańskich żołnierzy. Miladyna już nie ma dawno w Afganistanie, ale polskie i amerykańskie wojska są. Tylko po co? Aby pilnować pola makowe?